Witamy w blogu Johnny Cichonio w podcaście po, po pewnej przerwie. Jestem Cichonio, ze mną jest Jonny. Witamy wszystkich. Z radością wracamy tutaj na, na antenę i przed, przed, przed, przed Wasze ekrany. Zaczynamy od Ligi Hiszpańskiej. W sobotę były najbardziej interesujące nas mecze. Um, a t l e t i c o wygrało 2x0 z Hetafę. Jeśli chodzi o powiedzmy, o grupę faworytów do, ewentualnych faworytów do tytułu.、E, a potem、e, grała Barcelona z Walencją w szlagierze,、e, w szlagierze kolejki.、E, I wygrała oczywiście 2x1. Dwie różne połowy tego meczu można powiedzieć.、E, może na początek, Jonny, powiedz jakie takie ogólne wrażenie masz z tego meczu. Jak, jak go odebrałeś? Jak go d o b r a ł e m Zwycięstwo. To jest najważniejsze. <laughs> no, i tak jak powiedziałeś, dwie różne połowy. Oj Boże, pierwsza połowa bardzo słaba w wykonaniu Barcelony, ale też trzeba powiedzieć, bardzo dobra w wykonaniu Walencji. Lider okazał się bardzo mocny, przynajmniej w pierwszej połowie. c o nie był tylko malowany lider, jak sobie też mówiliśmy przed meczem. No właśnie, bo my się tak zastanawialiśmy. Przed tym meczem w zasadzie zgadzaliśmy się, że y, Walencja y, to po prostu jest za krótka drużyna na, na, na y, wielką dwójkę w Hiszpanii i y, oni po prostu w tych trudniejszych meczach sobie nie poradzą. W związku z czym na dłuższą metę nie będą tak naprawdę realnym zagrożeniem w walce o tytuł. Prawda? Ta, ta, y, tak co sobie przed meczem mówiliśmy. W pierwszej połowie pokazali, y, że może być inaczej. Tym bardziej, że. Walencja, trzeba to powiedzieć, była pierwszym zespołem, który przeciw Barcelonie zagrał swoją piłkę w jakimś tam przynajmniej stopniu, prawda? Nie, nie murowali się na 30 stopni metrze, tylko odważnie podchodzili wysoko.、Um, także、e, tak, powiedziałeś、um, właśnie, że, że zagraj dobrze w pierwszej połowie, gorzej w drugiej.、Um, może zacznijmy od, y, może zacznijmy od, od analizy gry Walencji, właśnie. Wobec tego. U n a i e m e r y bardzo młody trener, ale z dobrej s t o n u już się pokazał w tej swojej krótkiej karierze w Primera División. No i właśnie, czy myślisz, że Walencja była faktycznie na tyle dobra, że po prostu nie pozwoliła Barcelonie w pierwszej połowie rozwinąć skrzydeł, czy to było tak, że Barcelona trochę nie grała na 100% swoich możliwości? Na pewno jedno i drugie. Na pewno Barcelona nie grała tak jak mogła grać, no bo w drugiej połowie widzieliśmy, że wystarczyło nie wiem, parę zagrań sklepki s z a v i e g o z i n i e s t ż e b y obrona s e v i l Walencji Wal już nie wiedziała, co się dzieje. I żeby w ogóle Walencja straciła ochotę do gry, bo tak to trochę wyglądało.、A、ale też z drugiej strony no, trzeba powiedzieć, że Walencja naprawdę bardzo dobrze zagrała taktycznie pierwszą połowę. Po pierwsze, pressing, bardzo wysoki pressing już na podbramku Barcelony. Nie może, Barcelona nie, nie mogła sobie wyprowadzać piłki tak jak zazwyczaj to robi, że w a l d e s podaje do pikego i tam sobie rozgrywamy. Już był pressing od początku, z czego wynikało dużo problemów. No i Barcelona się gubiła w obronie, to trzeba powiedzieć też. No i konsekwencja gry Walencji. Tak jak mówiliśmy też, jak oglądaliśmy mecz, Walencja strzeliła swoich pięć goli w pierwszych 15 minutach każdego meczu, no i tak myśleliśmy, że dobra do 20 minut. y No i im się znudzi to bieganie, i już Barcelona odzyska jakby inicjatywę. Ale to znaczy, troszkę to było, prawda? Trochę, trochę to się sprawdziło, bo faktycznie Walencja z impetem zaczęła i w tych pierwszych 15 minutach miała wręcz przewagę, prawda? Ale potem, tak jak powiedziałeś, wystarczyło im konsekwencji, żeby, żeby do końca połowy grać swoje. No, ale zobaczmy.、No, v a l e n c i e strzelała go w 38 m i n u c i e czyli i to, to nie był gol, jakby z, nie wiem, z przypadku. No, to była konsekwentna gra na kontry, na skrzydło. Te n n i e z n i s z c z a l n y Matthieu, który tam biegał ile miał sił, i nie wiem, nie wiem czemu, czy, co on robił. No właśnie,、e, jeśli chodzi o, o tą bramkę, to、e, tutaj. Można właśnie jakby powiedzieć, z czego to dokładnie wynikało. Bo Walencja, ponieważ grała wysokim pressingiem i atakowała już, tak jak powiedziałeś, obrońców Barcelony,、e, oni nie, trochę zaryzykowali też, bo、e, z kolei z tyłu grali tak naprawdę jeden na jeden, na prawda? Tam nie było asekuracji jakiejś szczególnej. Tylko, że ponieważ zagęścili drugą linię dzięki temu, temu pressingowi, to Barcelona musiała grać długimi piłkami, przez co tak naprawdę nie było zagrożenia, bo, bo, bo Villa to nie jest napastnik, który by tak z takich piłek jakoś tam korzystał. Yy, I właśnie ta Blamka. Bramka Barcelony wynikła z tego, że w ogóle miałem wrażenie, że Barcelona nie, nie do końca szukała najprostszych rozwiązań w tym meczu. To znaczy, oni na ogół grają piłkę do najbliższego zawodnika, prawda? On powinien być wolny w o l n y m założeniu. Trochę mało było ruchliwości z ich strony. I, I właśnie to była, to była, ta, ta bramka to była strata Szawiego, który nie bardzo miał komu podać, i, i, i wtedy nastąpił przechwyt. No i właśnie ta, ta bardzo dobra kontra. Także faktycznie, tak jak powiedziałeś, Mathieu tam był, pracował niezmordowany i w obronie,、e, wracając za Messi e m i j a l v e s z e m i, i w ataku też był w sumie、e, chyba najgroźniejszy z, z, z pomocników w tej pierwszej połowie. Eee, no dobrze to, dobrze to powiedziałeś. Zgadzam się z Tobą. O, o ile trzeba powiedzieć, że em, faktycznie Barcelona nie grała jakby swojego, czyli to co mówisz, że klepka z pierwszej piłki do najbliższego zawodnika, próbuj przestać, ale to wszystko wynikało z bardzo dobrej gry w Walencji, czasem bardzo o s t r e g o atakowania zawodnika od razu, jak ktoś miał piłkę, żeby szczególnie nam się podobał. E, Fernandez, dobrze mówię? m a n u e l Fernandez? Tak się, tak się nazywa. Oj, dobry zawodnik, bardzo dobry zawodnik.、E, no, i, no i naprawdę, Barcelona jakby była trochę też w szoku. Może też nie, to, trochę nie jest w formie, to było widać. Każdy zawodnik w Szawi po kontuzji, Villa i Messi, Villa był też y, po kontuzji. No i, no, i to jakby brakowało czy, czy optymalnej formy, ale z drugiej strony, no tak jak powiedzieliśmy, no Walencja była naprawdę bardzo dobra w pierwszej połowie. No, ale druga połowa zaczęła się od indywidualnej akcji Iniesty, który podał do Szawiego, i w końcu była ta klepka. Jedno podanie otworzyło drogę do bramki, i sam na sam Iniestas t r z e l i ł gola. Barcelona po tym z impetem ruszyła, żeby zdobyć kolejne gole. Co się jej nie zdarzało ostatnio, jak strzelała gole, to już odpoczywała sobie. No i widzieli, że trzeba strzecić kolejnego gola, więc strzeli ł kolejnego gola. Znowu s z a v i pięknie podał na głowę do p u y o l a i p u y o l po prostu wpakował piłkę do siatki. No ale potem, no i potem Walencja po prostu już nic. Po prostu siadła, no to było dziwne, już jakby nie miała ochoty do gry. no. Jakby już wszystkie pomysły zobaczyli, że to, co zrobili, czyli najlepsza swoja gra, nie na w 5 minut to wszystko po prostu legło w gruzach, no to jakby już nie mieli innego pomysłu, jak to rozwiązać. No, no i fakt, że to też wynikało z tego, że y, trochę Walencja, właśnie jak mówiliśmy, jest za krótka.、No. Nie, nie ma tam takich zawodników jak był Silva czy Villa. Kiedyś, tak, w poprzednim sezonie, że potrafili sami coś zrobić. Teraz no, naprawdę o n ciężko. no, Mata to nie jest taki zawodnik, a już Soldado czy Android to też nie. To, to w ogóle nie są te z a w o d n i c y że wezmą sami piłkę i po prostu zrobią akcję n a g o a no I, i dlatego no, brawa dla Walencji, bo spodziewałem się, że po prostu <grym> będzie łatwiej. no, Mówiłem <grym> oczywiście z wynikiem、Zero. przez 3-0. Bo spodziewałem się, że Barcelona jest w lepszej formie, ale tą widać przynajmniej jakąś taką n i e wiem, już wróciło wrócił spokój trochę do Barcelony po, po tym zwycięstwie, co jest najważniejsze. Na kampnął, co się nie zdarzyło, zdarzało w tym sezonie zbyt często. No i też przegrywaliśmy, a odwróciliśmy los spotkania, więc też takie podbudowanie psychiczne, moralne. No, ale to mam, jest dużo zmartwień też. No, bo forma VI po prostu błąka się i nie może wrócić do niego. Czy to w reprezentacji, czy to w Barcelonie gra tak samo i naprawdę w tym meczu powinien s t r z e l i ć dwa, dwa gole. no, Dwa gole i to z łatwością. No, dobra, świetne interwencje Cezara, ale no to nie jest ten VIA, który po prostu był w Walencji na razie. I Messi, który nie wiem, pierwszy raz piłki dotknął. W 50 minucie spotkania? Ja chyba pamiętam jeszcze w pierwszej połowie, jak był faulowany. Zupełnie niewidoczny był. Kompletnie. to t po o p r s I inna sprawa, że on miał tak naprawdę zawsze przynajmniej jednego. jednego, bo, bo Walencja, właśnie mówiłeś o tym, że oni mają teraz zawodników, którzy by sami potrafili rozstrzygać mecze. To oczywiście to jest to jest prawda. Chociaż trzeba właśnie powiedzieć, że、mm, oni wyszli dwoma obrońcami lewymi, nie mieli lewego s k u t No、ale... ma, ma, Matija oczywiście dobrze działa, ł prawda? I, I on się właśnie na, na takie kontry nadawał, bo on jak tam miał trochę miejsca, to, to jak się rozpędzi, jest szybki i do ośrodkowania też całkiem dobre były. Ale właśnie、um, kiedy już、um, trochę wynik się zmienił i grę trzeba było zmienić. Kiedy było trochę mniej miejsca i trzeba było jakoś rozegrać, z e ś ć do środka, klepkę zagrać albo dribbling zrobić, no to wtedy wiadomo, że mata byłby bardziej przydatna. Ale ponieważ Walencja wyszła dwoma obrońcami lewymi, jeden cały czas siedział na Messin. Jak on schodził do, do środka, to to obrońca za m e s s i m schodził, drugi tam się zajmował a l v e z e m W związku z tym po prostu oni w przodzie też mieli. O, oni, oni, oni muszą grać kombinacyjnie, bo tam nie ma właśnie, nie wiem, nie ma jakiego ś d r o g b y czy, czy kogoś takiego. I o ile tam jest, właśnie powiedzmy, Fernandez, Pablo Hernandez, Manuel Fernandez, Pablo Hernandez, Mata, prawda? Oni tam sobie、hmm, wtedy mogą to piłko rozgrywać. Jak nie było maty, to był、hmm, praktycznie z przodu tylko Pablo i Soldado.、Hmm, Soldado, no oni obaj są, nadają się, prawda, do gry kombinacyjnej, ale、hmm, po pierwsze, Soldado właśnie to nie jest napastnik, który by w takich meczach potrafił przesądzić o wyniku, a po drugie, no Pablo strzelił go. u m ó w m y się, bo tam był rykoszec, który zmylił lekko Valdesa i miał. Czyli prosto, p a m k a r a Jakby taki właśnie skuteczny napastnik, to 2-0 do przerwy i, i mogło, być, mogło być ciężko. Także faktycznie w Walencji trochę brakło armat w tym meczu. Plus, dokładnie tak jak p o w i e d z i a ł e ś bo ta ich taktyka po strzeleniu gola nie sądzę, żeby Emery zakładał sukces w przypadku straty tego prowadzenia, bo oni faktycznie już nie mieli potem jak odpowiedzieć. Także tak to wyglądało. No i Barcelona po prostu była silniejsza. Czyli tak jak p o w i e d z i a ł e ś Villa bez formy, Messi kompletnie niewidoczny i nie sta, z dobrej strony się pokazał. s z a v i jak zwykle po prostu nie, nie, niezbędny drużynie. No, i ta bramka Pujola. To jest, to jest, ja nie wiem, czy to był taki, taki zabieg taktyczny, żeby po prostu w, w właśnie kiedy kiedy trzeba strzelić gola w jakiejś bardziej zmasowanej obronie, to wtedy tak jak czasem p i q u é w szedł na atak, to tym razem może Pujol poszedł, może to jest właśnie ta opcja Guardioli. Ten plan B, powiedzmy, kiedy, kiedy klepka nie uchodzi. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, no tak, Pujol, fajny gol, i dobrze, że to, że dobrze to wpadło, ale chciałem powiedzieć o m a s z e r a n o Bo no, oczywiście zagrał, nie wiem, 15 minut, coś takiego, mało zagrał, ale naprawdę było widać, że, że już, już jakby, no jest w tej drużynie. Naprawdę dobrze zagrał. Ja jestem. Busquez dla mnie w tym meczu gorzej, gorzej wypadł przez tam cały mecz niż m a s z y n rano przez tam 15 minut, czy mniej nawet, Od, odbiór piłki. Przewiduje... On potrafi podawać też,、no. to jest, jest zawodnik, który potrafi podawać, a Busquez to jest podanie do, na 10 metrów, no i tyle.、E, no i naprawdę mam nadzieję, że m a s z t e r a n o b w końcu będzie odgrywał większą rolę w Barcelonie, że będzie więcej grał, bo to jest, warty, to jest wartościowy zawodnik, i po tego sprawdziliśmy, żeby grał. No. no i tak samo A Pedro wracał po kontuzji. No i no Oczywiście nie wykorzystał świetnej sytuacji jak to Pedro ma w zwyczaju ostatnio. Chyba po, tym, po tej sytuacji z Torresem na mistrzostwach świata, może mu się coś zablokowało w Sychisej. I się boi już wszystkiego i boi się piłki nawet. Ale no, on, on, jak wróci, to może, może wrócić do formy, to może jakoś pociągnie, bo naprawdę Villa i Messi na razie. Dziwne, że Messi, bo to jest dla mnie był szok, że Messi tak słabo zagrał. W, w ogóle nie, nie widziałem go przez cały mecz, tam dwie akcje miał. o no Pod koniec ktoś się rozruszał, ale też no tracił piłki, tam no, strasznie. Mam nadzieję, że to jest, bo też znowu miał jakieś przygody. Był w Japonii z reprezentacją, potem trzy dni do meczu zostały, no to poleciał do Mediolanu, żeby podpisać kontrakt. Tam chyba nie wiem, z Dodge Gabbana, czy z czymś takim. No, dziwne, że ktoś zainwestował pieniądze, żeby był twarzył jakiś dom młody Messi, twarzył d o m młody włoskiego. No, ale no, jak ktoś płaci, to wymaga. No, ale no, bo na razie Messi jakby w tym sezonie jeszcze nie, nie jakby nie wszedł, że po, po prostu nie pozwalają mu grać, jakby trochę. Tak to wygląda, że za bardzo ma za innych obowiązków, za dużo organizuje jakieś mecze, przedszkole, otwiera coś takiego, a nie może wejść w, w rytm meczowy, który na pewno jest mu potrzebny. I potrzebny jest mu jakiś odpoczynek, chyba, bo już jest jakiś taki przedszkole. Przygaszony tym wszystkim, m o że że jest za dużo gwiazdą, może i to go przytłacza w sensie, że wcześniej nie miał aż tyle obowiązków. No. no Mam nadzieję, że Messi wróci, bo już niedługo yy, derby. I to mo może być przemęczenie. Teraz s z a v i też miał problemy z d r o w o t n y przed tym meczem. Szawi sobie trochę odpoczął, zobaczymy, jak to Guardiola będzie rozwiązywał z tą swoją krótką kadrą. Ale w każdym razie dla Barcelony faktycznie to jest mecz taki na uspokojenie nastrojów. Widać, że kiedy trzeba, po prostu oni ciągle potrafią zagrać. Ja, ja, ja tylko zauważam, że w tym sezonie, już po tych dwóch sezonach takich no, nie, niesłychanie dobrej formy. W Barcelonie coraz bardziej, coraz mocniejszych bodźców potrzeba, żeby oni po prostu się zmobilizowali na, na 100%. I, i, I właśnie chciałem powiedzieć: może, może jeszcze o tym powiedzmy, skoro jesteśmy przy Walencji, że ja ciągle nie, nie skreślałbym ich tak naprawdę w walce o tytuł, bo w meczach z Barceloną i z Realem ten, ten tytuł wcale nie musi się rozstrzygnąć. To wszystko będzie zależało od, od, po prostu od regularności. I Walencja, jeżeli zachowa regularność, nawet jeżeli będzie przegrywać z Realem czy z Barceloną, y, myślę, że mogą przynajmniej postraszyć ich na końcu sezonu pod warunkiem, że w, me w meczach z gorszymi drużynami utrzymają właśnie taką formę jak w tej chwili. Ty wierzysz trochę w Walencję? Ja naprawdę jestem pesymistyczny co do, co do dalszych rozwojów y, y, jakiegoś trzeciego zespołu, który miał, miałby zagrozić Barcelonie i Realowi. Realnie przegrał żadnego spotkania, zaczyna łapać formę, zaczyna lepiej grać trochę, co było do przewidzenia, no bo przecież z czasem to musiało jakby zadziałać. Barcelona w końcu przecież też jakby odzyska formę, a im później odzyska,、no、to tym więcej jakby będzie punktów zbierała, a Walencja może właśnie na o d w r ó ć być, że zadyszkę dostanie, tak? No bo jeno można małym składem, niezbyt jakby doświadczonymi zawodnikami wygrywać w nieskończoność albo nie tracić punktów, tak? Dlatego myślę, że no, tytuł się rozstrzygnie. No, nie o n wierzę w Walencję. No, szkoda, bo fajna drużyna jest naprawdę fajnie, fajnie grają i fajnych zawodników ma Walencja. No i poza tym jestem pod wrażeniem, że po odejściu z Silvy i dalej, dalej są po prostu w dobrej formie. No ale naprawdę no, nie, nie sądzę, żeby Walencja, czy Vieral, czy a t l e t i c o Madryt. Czy Sevilla mogli za, za, zagrozić Barcelonie i Real'owi. Tak więc, Grand Derby to będzie to. To będzie mecz o tytuł według ciebie.、E, Okej,、okay, no zobaczymy, d w u m e c z o tytuł. Zobaczymy, jak to będzie. Ja, tak jak mówię,、e, Walencja zaczęła imponująco, i、e, jeżeli jeżeli by utrzymali tą właśnie dobrą formę z tymi słabszymi dużynami, to myślę, że może, no, zobaczymy, no może być różnie.、E, W bezpośrednich pojedynkach, oczywiście, szansy ich większe nie daje z, z, z tą Wielką d w ó j k ą Real u Madryt, teraz. Real pojechał do Malagi na, na kolejny, kolejny z wyjazdów po dwóch remisach i jednym zwycięstwie w meczach, w meczach jako goście w lidze, w lidze hiszpańskiej. W związku z tym były pewne obawy, tym bardziej, że Malaga wydaje się. Przynajmniej potencjalnie najmocniejszą drużyną z dotychczasowych rywali Real u Madryt. Tylko właśnie z tą drużyną jest taki problem, że oni są mocno niezrównoważeni jeśli chodzi o. Bo oni strzelają mnóstwo goli, ale w tej chwili już można powiedzieć, że t e r a z s ą jeszcze więcej. Także w... Pod, pod, pod tym względem akurat był to rywal, który Real, Realowi myślę leżał, bo m u r i n l o oczywiście lubi grać z r ó ż n n a m i które zostawiają z tyłu trochę miejsca. Ale trzeba powiedzieć, że niezależnie od ewentualnych tutaj słabości rywala, Real zagrał bardzo dobrze. Może zacznijmy, John, od Twojej opinii na ten temat, jako, jako powiedzmy reprezentanta drugiej, drugiej strony barykady. Tak więc z mojej strony wygląda na to, że naprawdę Real zaczyna łapać formę. Znaczy, zaczyna mieć swój styl, znaczy Murinio, styl m o u r i n h o to jest widać już trochę. No i zaczyna po prostu to wyglądać tak, jak miało wyglądać.、No. Tak się spodziewaliśmy, że tak to będzie wyglądało w sensie taka gra, y, trochę cofnięci na wyjazdach, czekający na. nie, nie prowadzący takiej gry jak Barcelona, tak, czy, takie, czy Arsenal, na przykład, takie zespoły, które technicznie grają. Zawsze Mourinho miał tę w o l ą inną taktykę niż taka. Tak więc to widać. No i a poza tym do teraz dochodzi y, to, że. Zawodnicy tacy jak Cristiano Ronaldo, chyba dociera do nich, że jednak ta taktyka bez tej taktyki nie, nie będą potrafili wygrywać. I że nie może być tak, że teraz Cristiano Ronaldo jest całym realem i to on będzie tutaj decydował, jak to wygląda, tylko że on się musi pod dostosować do taktyki. No, i widocznie chyba przerwa na reprezentację mu też dobrze zrobiła, bo tam strzelił też dwa czy trzy gole miał asystę. No i wrócił i gra dla drużyny. I drużyna gra razem z nim, nikt się nie obraża. Ronaldo coraz mniej strzałów oddaje na bramkę, więc to pewnie też cieszy Mourinho, bo statystykę trochę poprawi. No i naprawdę to wyglądało całkiem nieźle,、no、tylko że ty przed meczem mówiłeś o maladze w bardzo dobrych. Słowach. Pierwsze 20 minut może i na to wskazywało, ale no ja się nie łudziłem, że może być coś innego. Znaczy, ty też się nie łudziłeś, tylko mówiłeś bardziej, no, że Malaga może coś jednak niespodziankę jakoś zrobić, strzeić, l、no, może dwa gole. s t r z e l i ł a jednego, straciła cztery. Ja się spodziewałem, że będzie też jakieś tam 4-0 czy 4-1. Jeszcze po zwycięstwie 6-1, dobrze mówię? 6-1, z Deportivo. Tak więc no, spodziewałem się tego, no tylko że styl już wygląda lepiej niż, te, niż na początku. No i, no i czy tego się obawiam, jeżeli mnie chcesz o to zapytać, no nie wiem, bo skoro sam powiedziałeś, że Barcelona potrzebuje bodźców teraz coraz większych, no to takie spotkanie z Realem to może być naprawdę od dawna niespotykany i bardzo dobry mecz. No bo i Barcelona, i Real będą chciały udowodnić, że są naprawdę najlepszym zespołem w Hiszpanii, więc może być naprawdę k l a s y k To, to może jeszcze trochę za, za, za wcześnie o jakieś, jakieś prognozy, ale faktycznie no, nie ukrywamy, że wszyscy tak naprawdę czekamy. Ten, ten, ta cała runda jesienna zmierza nieuchronnie do tego po prostu grand derby pierwszego i myślę, że właśnie. Na pewno Real dostarczy Barcelonie najmocniejszego bodźca z możliwych, więc ja się nie spodziewam tutaj, że Barcelona akurat będzie w słabszej formie, prawda, na ten mecz. I myślę, że im więcej punktów ewentualnie będą mieli i Real i Barcelona nad resztą stawki, tym ten mecz będzie, tym, ten mecz będzie ważniejszy, tym stawka będzie większa. A wracając do tego meczu z Malagą. Faktycznie ja, ja mówiąc i pisząc o Maladze jako groźnym rywalu, miałem na myśli to, że oni potrafią atakować, potrafią szczelać gole. Zresztą, właśnie w tych pierwszych 20 minutach, naprawdę pokazali właśnie taki, taki, taki atak bezkompromisowy, bez, bez kompleksów, prawda? Tam Quincy dwie akcje zrobił, minął jednego, drugiego rywala, chłopaka minimalnie po obrawki, ale to też było, że to był naprawdę groźny. Z innym razem. r o n d o n d o n d o n d o d o n a m pognął skrzydłem, po prostu. o ś m i e l i n i e m a żarbelo i. Tylko ten Edu r a m o s właśnie nie trafił wtedy do bramki po tej akcji. W każdym razie widać było, że ta, że ta malaga ma potencjał w, w przodzie, mimo że Elizeu nie zagrał, który jest być może nawet najważniejszym ich, ich zawodnikiem. Trochę szkoda, właśnie, bo mógłby być jeszcze lepszy mecz. Yy, ale po tych 20 minutach i, i zwłaszcza po stracie gola, yy, no to uszło z niej. Wiesz, zeszło ciśnienie z, z Malagi, a Real z kolei mógł też pewniej zagrać, prawda, I, i, i zaczął już bardziej dominować. Ale trzeba powiedzieć, że ten gol Realu właśnie nie był, nie był、um, jakiś, ani nie był przypadkowy oczywiście, a l e to nie była jakaś kontra. To był, to był, to był tak, to było zgraniem Di Maria na, na, na bok do Ronaldo o、no、i idealne dośrodkowanie Ronaldo, naprawdę pierwsza klasa asysta. Higuain też się wreszcie spisał, wreszcie, wreszcie zrobił dokładnie to, co trzeba i to, co, to, co często p o t r a f i już robić w zeszłym sezonie. Także obaj wracają właśnie do tej formy z zeszłego sezonu. Wyraźnie zeszło z obu ciśnienie już po tym, po tym meczu z Deportivo i także myślę, że po, po meczach w reprezentacji, bo Ronaldo miał problemy w reprezentacji do tej pory, czyli faktycznie dwa gole. Także、um, oni naprawdę wyglądają, Ronaldo i, i Higuain,、um, to, co, to, co mają najlepszego. No, i, i po tej pierwszej b r a m c e już Real kontrolował sytuację. Potem właśnie poszła druga kontra. Praktycznie Ozil s a m t ą bramkę zrobił. Świetna ś w i e t n akcja. a Ozila wyłożył, wyłożył piłkę Ronaldo, i właśnie jak on wchodził po lekarne i już miał t e g o obrębę. To, to jest strasznie charakterystyczne, bo. I Di Maria, i Higuain, i Ronaldo absolutnie strzelaliby już na bramkę, bo to była świetna sytuacja. A on wyraźnie szukał podania w takiej sytuacji. No to mi się oczywiście podoba, taki zawodnik też jest potrzebny, który lubi、e, może nawet bardziej asystować niż nie strzelać gole. Asysta pierwsza klas, a oczywiście. Ym, no i. Ym, Real potem się zdekoncentrował właśnie lekko przy tym ż u c i u rożnym. m a l a g i kiedy stracił gola, no ale to już, już tak naprawdę nie było, nie było emocji w tym meczu zbyt dużo. I tak. Trzeba powiedzieć, że no niestety, albo s t e t niestety dla kibiców innych zespołów, widać nawet po tym meczu z Walencją, Barcelony czy Zatleciko, też Barcelona grała przecież, że te drużyny przeciwne. Nawet jeżeli ktoś stara się grać, tak jak Malaga też się starała grać swoje, tak? No Starała się, tak jak g w a l e n c j a się starała grać, jakby swoje to, co miała do zagrania. I póki jest 0-0, póki jest czasem nawet 1-0, nawet dla Real albo dla b a r c e l o n a to czasem jeszcze drużyna się stara. Ale naprawdę to jest rzadkość. Ale te drużyny naprawdę siadają, jak już Barcelona czy r e a l straci jednego gola na przykład więcej, albo naprawdę wystarczy jeden gol, i te, te zespoły jakby się załamują, jakby to, to właśnie tak wygląda, jak mówiliśmy na początku, że okej,、okay, graliśmy to, co potrafimy najlepiej. I no nie udało się, strzeli nam gola, zaraz nam strzelał pewnie jeszcze dwa. No okej,、okay, no to lepiej róbmy wszystko, żeby nie stracić sześciu, tak jak Deportivo, tylko zróbmy, żeby strzelić, żeby strzelić cztery, no i strzelić może jednego.、I、tak to niestety wygląda, może tak nie jest, może właśnie te zespoły ciągle się strają, a wtedy na przykład b a r c e l o n a i Real narzucają swój styl. No ale niestety. To jest przykre, no bo jednak mecz traci wtedy trochę na wartości. no Akurat ostatnie przykłady Barcelony pokazują, że w tym s e z o n i e że jak Barcelona nie jest w formie i strzeli jednego g o l a no to można jej strzelić w końcówce jeszcze drugie, znaczy zremisować najwyżej albo z, z wygrać, no jeżeli się uda. no Tylko, że no to jest do czasu, kiedy jeszcze nie ma tej formy optymalnej. no Co będzie, jak Barcelona nagle złapi już optymalną formę i Real złapi optymalną formę, tak? No、Real na razie nie przegrał, no, ale, no i łapie wiatr w żagle, i coraz lepiej to wygląda. Barcelona może ta druga połowa już zwiastowała lepszą grę. Więc y, trochę, trochę to może, być, może, może wyglądać jak poprzedni sezon: no, że Barcelona i Real będą strzelały po 4 gole każdemu i Messi, Ronaldo i g u a i n strzelały po 30 gole, po goli. No I będziemy się emocjonować po prostu dwoma meczami. No, no niestety, o n ale tak to wygląda. no To jest dziwne, bo nawet w lidze angielskiej znaczy nawet, n、no, ona to o słynie z tego, że tam się zawsze gra do końca, zawsze na Blackpool przegrywa z meczem Stereo City. No, to przecież mecz się rozstrzygnął w ostatniej sekundzie meczu, no w ostatniej minucie. Tego trochę brakuje tym hiszpańskim d r u ż y n o m Brakuje takiego nie wiem, charakteru czy wiary w siebie. no, to, no Ta przewaga tych dwóch zespołów jest może zbyt duża. ż e b y te mniejsze zespoły potrafiły jakby wygrać. no. Jeżeli jest forma, m ó w i ę no Bo tak Barcelona już pokazała, że potrafi przegrać i potrafi zremisować wygrany mecz. Tak? No, no to a k n to się zdarza, no nie trzeba to powiedzieć. Tylko że to się może zdarzyć raz, dwa w całym sezonie i potem może się już nie zdarzyć. No, i co, co będzie, jak się już nie będzie zdarzało? Co, co będzie z tymi innymi zespołami, tak? No, wiadomo, jesteśmy kibicami Real u Barcelony, ale też chcemy, żeby ta liga też się rozwijała trochę, no więc trochę smutne t e t że tak to, to wygląda.、No. Mm, tak, ja myślę, że. W Hiszpanii w dużo większej mierze niż na przykład w Anglii jest jakby taki, taka renoma tych dwóch, dwóch drużyn, która faktycznie za, trochę onieśmiela te inne zespoły i oni wychodzą na miękkich nogach. No, jest coś takiego, wyraźnie, wyraźnie myślę. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten wyścig dwóch, dwóch koni, powiedzmy. O mistrzostwo. To jeszcze trochę za wcześnie o tym mówić, moim zdaniem. Real, tak, real się rozkręca i coraz płynniej gra, i, i, i dzięki temu coraz, coraz łatwiej o te gole, coraz, coraz mniej po prostu jest napięcia, coraz mniej jest, jest presji. I no, oby, oby się tak rozkręcił faktycznie, żeby, żeby tutaj już, już w każdym razie każdy wyglądał tak jak ten z m a l a g ą Natomiast. Póki co, wiadomo, że to jest początek sezonu, więc, więc, więc jeszcze, jeszcze nie było jakby czasu, żeby, tak naprawdę, żeby wyklarowała się jakaś h i e r a r c h a mocna. Póki co, to jeszcze aż tak źle nie wygląda. Tak jak powiedziałem, ponieważ Barcelona potrzebuje mocnych bodźców, to ja nie wiem, czy oni będą mieć trochę problemów właśnie po drodze. W meczach z niekoniecznie najsilniejszymi rywalami, zwłaszcza jeżeli właśnie zacznie się problem z przemęczeniem, a skład jest, skład jest krótki. Ale tak jak mówię, to, to trochę za wcześnie powiedzieć. Barcelona już miała dwa trudne mecze, Real nie miał jeszcze żadnego tak naprawdę. Pierwszy m e c z z Milanem będzie takim naprawdę poważnym sprawdzianem w tym sezonie. No jeżeli z Milanem dadzą radę, to wiadomo, że k o b e d z y będą spokojni, o mer z v a l e n c j ą czy z Villarrealem też. No ale to wszystko ciągle jest przed nami i jeszcze trochę za wcześnie o tym mówić. Tak, to co powiedziałeś, początek sezonu chciałem tylko powiedzieć o, że Guardiola miał, przedstawił swój plan. Nie wiem czy、um, Ty jesteś o b y e z a j ą c w tym kibicie Barcelony, pewnie tak, że podzielił jakby sezon na trzy części. I treningowe, chodzi o trening, i że forma ma przychodzić jakby w każdej z tych części. I od meczu z Walencją się zaczęła druga część tego cyklu. Chodziło o to, żeby dostosować piłkarzy z Mistrzostw Świata do, do treningów i ż e oni osiągną optymalną formę. No i właśnie teraz się zaczęła ta jakby druga, druga sesja z, tego, z tych trzech, gdzie już ma to wyglądać lepiej, już ma, już ma to zaczynać łapać, zaczyna mieć、e, do ręce i nogi. I kończyć się będzie ta, ta druga sesja z Grand Derby, więc tam ma przejść już ta optymalna forma. Tak zostało wyliczone, że wtedy ma być to naj, największe skupienie formy, jakości, stylu i wszystkiego. Tak więc, dlatego się trochę nie obawiam o Barcelonę. Bo wiedziałem, że to będzie ciężko. Jakby nie, nie sądziłem też, że aż tak będzie, tak jak rozmawialiśmy yy, wcześniej, że nie sądziłem, że będzie aż tak ciężki ten początek sezonu, że no ci zawodnicy naprawdę będą wyglądali no nie tak, jak powinni wyglądać. Ale、no、się spodziewam, że właśnie jak oni złapią swój rytm, to nie będzie, chodzi to nie będzie chodziło o motywację, jakby. Bo jak oni złapią rytm, no to jakby gole samym p r z y j d ą bo sytuacje były, no w każdym z tych meczów. Oprócz może z Herkulesem, gdzie naprawdę było ciężko, w sensie, że nic b e r k s o n a nie grała. No to Villa naprawdę przez te. Z Majorką d a l i prawie 30 strzałów, tak? No jakby to wszystko tak jakby Real na początku, tak? Oddawał Ronaldo 90 strzałów, no i wpadał jeden, no. To, to samo trochę widzę w Barcelonie teraz, tylko że b y Real już jakby osiągnął ten. Y, trochę te, te, tak to wygląda, że już zawodnicy jakby weszli w sezon, a w Barcelonie ciągle jakby jeszcze a k b y j nie weszli. I właśnie tak jak w Realu, czy w、no、Barcelona jest w innej sytuacji, bo mi, mistrzowie świata, tak? Ośmiu. No ale jak już wejdą w ten swój styl, taki już będzie płyn nagra, no to wystarczy tak jak w tamtym sezonie: 30 minut, no? 30 minut pierwszej połowy i będzie 4-0. I potem będziemy sobie odpuszczać. Dlatego mówię, że y, ta przewaga będzie tak rosła, że no, ja się spodziewam też, po prostu, że Real też nie odpuści. A te drugie, te, te zespoły no po prostu zobaczą, że nie będą t r e c i ć p u n k t y Okej. Jeszcze dwa, dwa słowa tylko o, o tym o Realu, bo mieliśmy parę takich aspektów, powiedzmy, pobocznych poza, poza tym zwycięstwem i wysoką formą większości zawodników.、Mm. Pedro Leon zagrał, i no, to jest, to jest wreszcie, wreszcie jakiś epilog tej całej afery z, z odsunięciem go od składu przez, dwa, przez dwie kolejki ligowe. Nie był powoływany, i teraz wreszcie, kiedy, kiedy już sytuacja na boisku była w miarę y, bezpieczna, widać było, widać było jakby, że, że, że, że wszyscy mają wrażenie, że wreszcie to się dzieje, że wszyscy na to czekali, że m o u r i n h o podszedł do niego. Teraz wchodzisz, i jakby ja myślę, że wystarczyłoby, ż e b y spojrzał na niego i wszystko b o wiadomo, on się poderwał, jak, jak po prostu jakby tam nie wiem, przed pożar gasić jakiś. Ale muszę powiedzieć, że Pedro Lan trochę, trochę mnie rozczarował swoją g r ą m o ż l i w e że za bardzo się spinał, ż e b y tym razem idealnie te taktyczne założenia wy, wykonywać, ale za szybko, moim zdaniem, się pozbywał piłki i te jego akcje trochę były nieprzygotowane. Ale najważniejsze jest tak naprawdę, że on zagrał i że teraz klimat już się poprawił, atmosfera się poprawiła. I powinno być yy, tylko lepiej. Kanale zwrócił po kontuzji, to też bardzo cieszy, ale też tak naprawdę cieszy sam, sam fakt, że on wyszedł na boisko, bo, bo nic nie pokazał tak naprawdę. Yy, on trochę fizycznie chyba jeszcze jest za, za słaby do tej walki. Jest, on ma 19 lat, jeszcze nie jest taki, yy, nie jest zbyt silny, yy, ale yy, ważne, żeby dostawał szansę, żeby, się, żeby miał okazję się rozwijać. Yy, ja myślę, że Mourinho go. Yy, To on podjął decyzję przed sezonem, żeby, żeby on został z drużyną. więc Myślę, że będzie na niego stały, będzie, będzie pozwalał mu się rozwijać. No i trzeci rezerwowy Benzema, który miał parę sytuacji, spartolił niektóre spektakularnie, i to jest trochę niepokojące, bo. On takie szanse powinien wykorzystywać, żeby, żeby ten jego rozwój w drużynie i żeby, żeby w ogóle miał robić postępy, tak naprawdę. Bo dużo się mówiło o tym, że jak on to świetnie trenuje, jak on nabrał motywacji do, do, do treningu i do gry i entuzjazmu, no ale żeby to tak naprawdę podtrzymać, ten dobry klimat i żeby on szedł do przodu, to on musi zacząć strzelać gole w, w ciągu tych 15-20 minut, które ma, a sytuacji mu nie brakowało w tym meczu. No, właśnie, co do Benzema chciałem tylko powiedzieć, że jak byłem na wakacjach, to oglądałem mecze reprezentacji, bo nic nie było. Tam, gdzie byłem, to tylko mecze reprezentacji pokazywali. Tak więc, i Benzema, naprawdę, obejrzałem dwa mecze Francuzów. Tak z Rumunią i z, z Luksemburgiem. I Benzema wyglądał całkiem dobrze. Znaczy, te wszystkie słowa, to wszystko, co im się mówiło, to jakby było widać w reprezentacji Francji. No, ale widać w realu może jest za duża presja dla niego, żeby, żeby dobrze grać i ma za dużą konkurencję. W reprezentacji Francji też jest ogromna presja, no ale jest mniejsza konkurencja to raz, no bo naprawdę nie, nie takie nazwiska tam grają. Teraz obecnie, no nie ma już tych największych, są nowi, młodzi. No, i on tam jest liderem, no to, to, to naprawdę wygląda, jakby był liderem. Tak więc chciałem tylko powiedzieć, że jakby on odzyskał swoją formę. Już tak widać, że on naprawdę jest taki jak w l y o n i e może nawet tam sprzed dwóch lat, c z y c h ale no, w r e a l u jest za duża presja i on po prostu może sobie nie radzić z tym, no i to tylko oznacza, że odejdzie w styczniu albo w latem, no bo nie sądzę, żeby Mury nie otrzymał kogoś, kto się nie daje、e, psychicznie, daje, że nie jest mentalnie przygotowany do tego.、My、zobaczymy, jak ta sytuacja będziemy się rozwinie. Ja się zgadzam absolutnie, że to jest kwestia mentalna.、E, wyraźnie widać, że. On po prostu się tam nie czuje najlepiej w drużynie. On chyba, chyba brakuje jakby opieki, trochę też. Takiego po prostu właśnie uwagi, może powiedzmy w ten sposób. I ciężka jest dla niego sytuacja, bo, bo on faktycznie łatwiej nie będzie miał raczej niż, niż, te, niż tak jak teraz i musi po prostu wykorzystywać to, co, to, co będzie miał. A jeżeli tego nie będzie, to. to Mm, tak, ja myślę, zgadzam się, że jeżeli w przeciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy nie będzie postępów, to tak naprawdę nieuniknione jest odejście jego właśnie najpóźniej latem、mm, przyszłego roku. Tyle jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską. A za moment powiemy więcej o tym, co się dzieje, to z tym, co się działo i co się będzie dziać na innych boiskach w Europie.